ZEMSTA ANTYPATRA Antypater był jedną z najbardziej nieprzyjemnych postaci w historii. To on doradził Hyrkanusowi, by szukał pomocy u Nabatejczyków w walce ze swoim bratem Aristobulusem. Korzystny rezultat tej walki dał Antypatrowi wielkie wpływy w Judei. Był także pochlebcą, służalczym wobec każdego Rzymianina, który według niego mógł wygrać. Dzięki schlebianiu Pompejuszowi został mianowany na gubernatora Idumei. Po klęsce Pompejusza w bitwie pod Farsalos, w nawiasie, 48 rok przed Chrystusem, w Grecji, Cezar przejął władzę w Judei w imieniu Rzymu. Kiedy zamordowano Cezara, antypater nadskakiwał Kasjuszowi, jednemu ze spiskowców w mordzie Cezara. Po śmierci antypatra w 43 roku przed Chrystusem, otrutego przez członków własnej rodziny podczas uczty z konkubinami, jego następcą został Herod. Max Dimon, z książki Żydzi Bóg i Historia. Jak widać z tej mało znanej historii, która jest dostępna dla nas wszystkich, judaizm powstał w wyniku przejęcia tronu Judy przez bandę złych, edomickich Żydów. Ida że ci rasowo ekskluzywni Judejczycy dobrowolnie i tajemniczo mogli przekształcić się w zdrajców o mieszanej rasie, jest po prostu absurdalna. Nic tego rodzaju nie miało miejsca. Ale każdy w to wierzy, bo tego uczą Żydzi. Tak jak Żydzi Marani w Hiszpanii sabotowali ten chrześcijański kraj, i tak jak żydowscy bolszewicy uzurpowali sobie tron cara Rosji w roku 1917. I tak jak syjoniści, neokana, uzurpowali sobie rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki obecnie. Kiedy Żydzi przejmują kraj, zaczynają przerabiać jego historię, aby wyglądali w niej dobrze. Ludobójczy maniak zatrudnia firmę PR-ową, by ukryć swoje sabotaże i aferalną przeszłość i zastępuje ją wyczyszczonym wizerunkiem. Naród, który uczył świat tolerancji. To był cytat. Ludzie, którzy wierzą w ten szum, Zdziwiają się, kiedy żydowski porządek świata uderzy ich prosto w oczy. Żyd, Max Diamon, ma absolutną rację w kwestii przebiegłego charakteru swego przodka i współwyznawcy Antypatra. Oczywiście Diamon nawet szeptem nie mówi o tym, że płynie w nim ta sama krew, jak w Antypatrze. Ani nie wyjaśnia, że to idumejczycy zmienili mozaizm w talmudyzm. Jakoś mówią oszukańczy rabini. Jachwe pozwolił, by jego prawo zdeprawowali rabini, iż rabini są nauczycielami tej deprawacji. Nieprawdopodobne. Oczywiście szatan lubi opowiadać takie kłamstwa. Wszystkie jasiwy, w nawiasie seminaria rabiniczne, judaizmu są po to, by preparować takie kłamstwa dla publicznej konsumpcji. Muszą dać kredyt, gdzie się należy. Synagoga szatana to najwięksi eksperci świata w przepisywaniu historii. Zawsze wymyślają się jako jej bohaterowie i demonizują swoich wrogów jako łotrów. Diamon, jak jego koledzy dostawcy prześnego chleba, twierdzi, iż ta niedorzeczna transformacja odbyła się w czasach Ezyr i Nechamiasza. Będąc oszukańczym Żydem, jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że ta wielka impresonacja Judy przez Idumeę nigdy nie zostanie ujawniona. Żydzi zawsze muszą udawać, że nie ma w tym żadnej pomyłki, ani etnicznej, ani religijnej. Oni robią to poprzez wykreślenie każdej wzmianki o kananajskim pochodzeniu ich własnego narodu. Oni zawsze muszą udawać, że są Izraelem i Judą. W odwrotnym przypadku ta religijna szarada skończyłaby się i chrześcijanie w końcu postrzegliby ich jako perfidnych pasożytów, jakimi są naprawdę. Judaizm to zaraza, a naród żydowski to intestacja. Tu mamy odnośnik do słowa, którego nie znałem. Intestacja – niepozostawienie śladu, infekcja bez śladu a naród żydowski to intestacja pasożytami. Żeby żydowska wersja tej historii była prawdziwa, musimy odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, a mianowicie w jaki sposób rasowo ekskluzywne kapłaństwo lewickie przeobraziło się w wymieszane rasowo-faryzejskie duchowieństwo. Cóż, ani to nigdy nie miało miejsca, choć każdy zakłada, iż to musiało się wydarzyć, w przeciwnym wypadku, od kogo faryzeusze mogli dostać ich mojżeszowy autorytet. Faktem jest, że lewickie kapłaństwo było skutecznie zakazane podczas greckiej i rzymskiej okupacji Judy. I ze względu na tę próżnię, królowie judajscy zmuszeni byli do mianowania na wysokich kapłanów, nie lewitów, często zajmując te stanowiska przez nich samych. W tamtych czasach o kapłaństwo rywalizowały trzy frakcje – Eseńczycy, Sauduceusze i Faryzeusze. Jak mówi Józef Flawiusz, z tych trzech jedynie Eseńczycy byli prawdziwymi judejczykami, całkowicie lojalnymi wobec prawa mojżeszowego. Do czasów Heroda kapłaństwo było czyste pod względem rasowym. Za okupacji Grecji i Rzymu stanowisko najwyższego kapłana stało się meczem piłki nożnej kopanej od jednej frakcji do drugiej aż w końcu Herod mianował na te stanowiska swoich idumejskich poddanych. W głównym akcie obelgi wobec Judejczyków Herod nawet posunął się tak daleko, iż importował kananejskiego kapłana z Babilonu, Ananelusa, i mianował go najwyższym kapłanem. Jest to dokładnie taki rodzaj indrygi, o którym Żydzi nie chcą byście wiedzieli, bo te fakty bardzo wyraźnie pokazują, że Herod mianował całkowicie nieodpowiedzialnych ludzi, swoich idumejskich przyjaciół i krewnych na pozycję władzy religijnej i politycznej. Herod ustanawia faryzeuszy jako oficjalne państwowe kapłaństwo. W wyniku połączenia Judy z Idumeą Sekta znana pod nazwą faryzeuszy stała się bardzo silna. Zostali oficjalnymi kapłanami państwowymi, gdyż mieli poparcie Heroda, niejudajskiego idumejczyka, który będąc zainstalowany przez Rzym, judajskich władców i kapłanów stopniowo zastępował swoimi idumejskimi kumplami. Tak jak Herod uzurpował sobie tron Judy, tak faryzeusze uzurpowali sobie kapłaństwo Judy. Taka jest historyczna rzeczywistość, o której judaistyczni rabini nie chcą, byście wiedzieli. Herod był synem Antypatra. Planem Antypatra było umieszczenie Heroda na tronie Judy. Józef Flawiusz w księdze XIV, rozdział 9, akapit 4, mówi, że kobiety z Judy ciągle publicznie agitowały przeciwko Herodowi, kiedy dzielił władzą z Hyrkanusem żądając, by postawić Heroda przed sądem za mordy prawdziwych judejczyków w krainie. Oto co mówi Flawiusz, cytat. Bo kiedy Herod otrzymał królestwo, wyrżnął wszystkich członków tego judajskiego Sanhedrynu. A sam Herkanus, także z wyjątkiem Sameasa, bo bardzo go szanował z powodu jego rzekomej sprawiedliwości, w nawiasie, Ludzie wierzyli Asowi, ale okazało się, że działał w służbie Heroda. I ponieważ, kiedy miasto później oblężone było przez Heroda i Sosjusza, przekonał ludzi, by wpuścili do niego Heroda. Brzmi to jak Woodrow Wilson i pułkownik Hose, Franklin Odalano Roosevelt i Bernard Boruch, Nixon i Kissinger, George Bush i Neo Cachniści, prawda? Żydzi zawsze wykorzystują dobrze ulokowanych doradców do sabotowania naszego przywództwa i przekierowania naszej polityki narodowej dla ich korzyści. A zatem można powiedzieć, że Herod wymordował Judejczyków w Sanhedrynie, a judajski król Hyrkanus II uczestniczył w tej zdradzie. Można widzieć w tej historii, że Hyrkanus był wyjątkowo słabym człowiekiem, który nie postrzegał idumejskiej zdrady jaką była. Księgi 13 do 17 Antywetis opisują w szczegółach intrygę, mordy, korupcję, otrucia i tym podobne, które były plagą dla ówczesnej Judei. Wszystkie te intrygi mają unikalny żydowski znak zakulisowego spiskowania, machlojek i zdrady, które prawdziwy Izrael błogo ignoruje, ponieważ nasi ludzie nie mają takiego samego apetytu na intrygi jak Żydzi. Po prostu zakładamy, iż Żydzi nie mogą być zdolni do takiej zdrady. Oczekujemy własnej, wewnętrznej uczciwości od podstępnych ludzi, którzy nie mają nic w sercach oprócz złodziejstwa. Jest to taki sam rodzaj naiwności, jakiego oszuści spodziewają się po swoich ofiarach. Kiedy czytamy Flawiusza, tak jak Biblię, należy czytać albo judaici, albo judejczycy, tam, gdzie w jego tekstach występują Żydzi, ponieważ tłumacz w tym przypadku William Whitson, kolejny naiwny chrześcijanin, nie widzi między nimi różnicy. Wszelkimi sposobami z żydowskiego punktu widzenia my chrześcijanie mamy wierzyć, iż te wydarzenia są tylko wewnętrzną walką między judejczykami i wśród judejczyków. Jak tu pokazuję, rzeczywistość jest taka że królestwo Judy poddane było bardzo sprytnie zaplanowanemu zamachowi przez jego największego wroga. Było to osłabienie przez wroga zewnętrznego, a nie problem wewnętrzny. Herod morduje Hyrkanosa II, ostatniego prawdziwego Judejczyka na królewskim tronie domu Judy w Judei. Hyrkanos II próbował wyzwolić z spod sił okupacyjnych Rzymu poprzez sojusz z Partami, potężną siłą militarną, której Rzym nie mógł pokonać na polu walki. Partowie mieli najbardziej zaawansowaną na świecie kawalerię, wspaniałych łuczników na koniach i rycerzy wyposażonych w zbroje i kolczugi. Rzymska piechota nie mogła równać się z siłami Partów. Ale Hyrkanus nie zdawał sobie sprawy ze związku Heroda z Rzymianami. Zakładając, iż Herod będzie lojalny wobec domu Judy, nie przewidział jego zdrady, przez to, kiedy pojawił się Hyrkanus, pełen zapewnień z pozwoleniem króla party i kosztem Żydów, którzy dostarczyli mu pieniądze, Herod przyjął go z każdym możliwym szacunkiem i dał mu wyższe miejsce na spotkaniach publicznych i usadzał go nad pozostałymi podczas uczt. W ten sposób go oszukując, w nawiasie, Żydzi nadal posługują się tymi oszukańczymi metodami, kiedy mają do czynienia z narodami chrześcijańskimi. Historia syjonizmu jest absolutnym tego dowodem. Nazwał go ojcem i go wspierał wszelkimi możliwymi sposobami, żeby nie nabrał podejrzeń o jakichkolwiek zdradliwych zamiarach przeciwko niemu. W nawiasie Żyd schlebia swojej ofierze. Robił także inne rzeczy, żeby zapewnić sobie panowanie, co jeszcze wywołało bunt w jego rodzinie, zachowując ostrożność przy mianowaniu jakiejś znamienitej osoby czyli prawdziwego judaity. Najwyższym kapłanem Boga wysłał poniewyraźnego kapłana z Babilonu o imieniu Ananelus i asygnował go na najwyższego kapłana. Antiquus of the Judaites Księga, 15 rozdział 2, a kapit 4. Oto skąd biorą się powiązania z Babilonem. Babiloński Talmud jest dokładnie ababiloński gdyż był to pogański import z Babilonu do tradycji prawa mojżeszowego. Zrobił to Herod. To nie Ezdrasz i nie Nehemiasz wprowadzili zwyczaje babilońskie do tradycji mojżeszowych. To w Babilonie to pogańskie kapłaństwo miało główną jesiwę, w nawiasie Centrum Nauki. I to w Babilonie, pośród innych miejsc, takich jak Pergamos, powstał Talmud Babiloński. Flawiusz mówi wyraźnie, że Herod robił wszystko, co mógł, by uniemożliwić prawdziwemu judeicie zajmowanie stanowiska najwyższego kapłana. Tu jest mądrość. Babiloński związek z judaizmem pojawił się w czasach Antypatra i Heroda, a nie za Esdrasza i Nechemiasza. Odłóżmy w końcu ten mit do Lamusa. A więc kiedy Hyrkanus zajmował się zawiązaniem sojuszu z partami, Herod robił plany wymordowania ostatnich spadkobierców do tronu Judy. Pozbywszy się ostatniego podobieństwa lewickiego kapłaństwa, pozostało tylko dwóch spadkobierców stanowiących przeszkodę do całkowitej kontroli ziemi i ludu Judy. Najpierw zamordował Aristobulusa, brata Hyrkanusa II. Potem zaprzysiągł, że zamorduje Hyrkanusa. Ponieważ Herod był faktycznie agentem Rzymu, Sojusz militarny między Hyrkanusem II i Partami dał Herodowi pretekst do pozbycia się Hyrkanusa. Flawiusz mówi, jeśli chodzi o samego Heroda, zobaczył, że nie został już nikt o królewskiej godności poza Hyrkanusem i dlatego uważał, iż korzystne dla niego będzie nie mieć na swojej drodze żadnej przeszkody. Hyrkanus podjął ostatnią próbę odzyskania tronu Judy. Dzięki tej próbie miał nadzieję otrzymać posiłki kawalerii z Arabii i wysłał kuriera o imieniu Dositeus z listem do gubernatora Arabii. Ale Dositeus zdradził Hyrkanusa i list przekazał Herodowi. Kiedy tylko Herod dostał ten list, natychmiast wysłał po Herkanusa i zapytał go o sojusz, jaki zawarł z Malchusem. A kiedy temu zaprzeczył, pokazał list Sanhedrynowi, i natychmiast skazał go na śmierć. Dzięki Sanhedrynowi, już pod kontrolą Heroda, wyrok śmierci na królewskim domu Judy był zapewniony. Dlatego Hyrkanus, usiłując odzyskać tron Judy, zmarł w wyniku mordu dokonanego przez edomickiego Żyda. Herod niszczy zapisy genealogiczne Judy i Izraela. Powodem stłumienia przez żydowstwo tej intertestamentalnej historii jest to, że tak dużo ujawnia o prawdziwym pochodzeniu żydowskiej religii i narodu. Tak długo, jak będziemy tkwić w ignorancji na temat tej całej edomickiej zdrady, żydowska wersja o tym, jak rabini wyrugowali lewitów, jest jedyną dostępną informacją. Znajomość tej historii rzuca tony światła na uzurpację domu Judy przez sprytny, oszukańczy pomiot węży, znanych jako edomiccy Żydzi. Jaka była pierwsza rzecz, którą zrobił Jeszua, w nawiasie Jezus, po powrocie z czterdziestodniowego postu na pustyni? Chwycił bicz we własne ręce i użył go do wypędzania lichwiarzy ze świątyni. Ponieważ prawdziwi judejczycy, plemię Judy, Mieli zakaz praktykowania lichwy. Ci lichwiarze mogli być tylko edomitami z Babilonu i edumei, których Herod importował do Jerozolimy właśnie w tym celu. W przeciwieństwie do judeochrześcijańskich współczesnych kościołów, wcześniej ojcowie kościoła rozumieli to, że Herod był idumejczykiem, a nie judaitą. Ale ponieważ tam przetrzymywano w archiwach genealogię hebrajczyków, jak również tych, którzy mogli prześledzić swoje pochodzenie aż do prozalitów, takich jak Achior z Amonitów, i Rut z Moabitów, i do tych, którzy mieszali się z Izraelitami i z nimi wyszli z Egiptu. Herod, w nawiasie, przeczytajcie to bardzo uważnie, ponieważ izraelickie pochodzenie nie przyniosło mu żadnych korzyści. I ponieważ Miał świadomość własnego nędznego pochodzenia, w nawiasie był edomickim Żydem, spalił wszystkie zapisy genealogiczne, myśląc, iż będzie mógł ujawić się jako szlachetnie urodzony, jeśli nikt nie będzie mógł na podstawie rejestrów publicznych prześledzić jego pochodzenia od patriarchatów czy prozalitów i z nimi się mieszających, których nazywano goare. Wyraz goare odnosi się do osób mieszanej rasy. Takim ludziom nigdy nie pozwolono na zajmowanie stanowiska kapłana, nie mówiąc o najwyższym kapłanie. Faktem jest, że wszyscy badacze Biblii bardzo dobrze wiedzą o tym, że Herod był i dumejczykiem, ale żaden z nich nie pokaże znaczenia tego faktu, bo dla Żydów jest to bardzo niewygodny fakt. By się z nim zmierzyć, czy do niego przyznać? Jak możliwe jest to, że Idumejczyk został królem Judy? Fakt jest taki, że wejście Heroda na tron było zamachem, sygnalizował zdradę prawdziwego Izraela, zainicjowanym przez wrogi naród. Edomitów i Kananejczyków z Idumei. W żaden sposób nie było przejściem dynastycznym od jednego judajskiego króla do następnego. Przyglądając się tym szczegółom historycznym, wszystkim tym samym historykom nie udaje się przekazać faktu, że naród Judy poniósł druzgocącą klęskę polityczną. Było to faktycznie obalenie, a nie kontynuacja dynastii. Rabini judaizmu nie chcą, abyście dowiedzieli się, że kapłaństwo sponsorował uzurpator Herod i miał z nim sojusz. Oni chcą, byście wierzyli, że judaizm jest legalnym spadkobiercą nauk Mojżesza. Chcą również, byście wierzyli, że mieszanie raz było akceptowaną praktyką wśród judaitów, zanim na scenie pojawili się faryzeusze. Kiedy pozna się fakty historyczne, łatwo jest zobaczyć, że herodyjscy faryzeusze byli hochsztaplerami z innego kraju, którzy udawali, że są legalnymi kapłanami Judy. Potwierdzają to wszystkie cztery Ewangelie. Ale chrześcijanie nie czytają Biblii, ani nie interesują się historią biblijną, dlatego nie znają tych rzeczy. Z powodu braku prawdy duchowej wierzą w żydowskie bajki. Naród mój ginie z powodu braku nauki. Z pewnością w czasach Jezusa Chrystusa niektórzy z faryzeuszy byli judejczykami ale większość z nich była zdrajcami, plastusiami, szabezgojami Heroda. Szabezgojem nie jest Żyd, który wykonuje brudną pracę dla Żydów. Dlatego tak często zadawane pytanie, kim są prawdziwi Żydzi, jest fałszywym pytaniem. Powinniśmy postawić takie pytanie, kim są prawdziwi Judejczycy? Albo jeszcze lepiej, kim są prawdziwi Judaici? Prawdziwymi judaitami są potomkowie krwi z plemienia Judy, nikt inny. A skoro Żydzi nie są potomkami krwi z plemienia Judy, prawdziwi Żydzi zawsze byli plemieniem pasożytów, którzy oszukiwali świat swoimi kłamstwami przez dwa tysiące lat. Ale ponieważ niemożliwe jest oszukać wybrańca, nie jesteśmy oszukiwani i wzywamy Żydów, by udowodnili swoje izraelickie pochodzenie. My, kaukascy Izraelici, mamy udowodnić swoje pochodzenie rozproszeniem, ale Żydzi nie mogą udowodnić swojego pochodzenia od Izraela i taka jest prawda. Wiemy o tym my i wiedzą o tym oni i wiemy również, że Jahwe jest po naszej stronie. Powiedział nam, że on zachowa swoją resztkę i że królestwo Jezusa po ustanowieniu nie będzie miało końca. Ani nie będzie w nim żadnych Kananejczyków. Zachariasz, księga 14, werset 21. Nam Jachwo obiecał życie wieczne, a Idumejskim oszustom Jachwo obiecuje spustoszenie, nawet całkowite zniszczenie, za ich zbrodnie przeciwko prawdziwemu Izraelowi. To jest z księgi Abidiasza. My chrześcijańscy Izraelici wiemy, kim jesteśmy. I to dlatego Żydzi boją się pisma, jak zbrodniarz, który ma zostać ujawniony. Nadszedł czas, by reszta chrześcijańskiego świata uświadomiła sobie tę farsę. Do czasów Chrystusa ci faryzeusze byli głównie idumejską sektą o babilońskich, kananejskich tradycjach. W tym kluczowym okresie oni zastąpili i uszczupili lewickie kapłaństwo, które było kapłaństwem judaickim, nie żydowskim. Udając, udając, że przyjmują pewne tradycje mojżeszowe, edomiccy faryzeusze stworzyli hybrydową babilońską mojżeszową religię znaną jako judaizm. Religię, która odwrotnie do prawa mojżeszowego zawsze głosiła mieszanie raz. Oni za cenę, w nawiasie pieniądze, nawrócą każdego. Jaszuła mówi o tym w ten sposób. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Święty Mateusz, Księga 23, werset 15 W czasach Chrystusa lud Judei był społecznością wielokulturową. Mocno między sobą podzieloną. Edomici trzymali się herodowców, a judaici prawdziwych potomków domu Dawida i Judy. Wielu z ludzi Judy, którzy nie wiedzieli o zdradzie edomitów, mieli mieszane uczucia o faryzeuszach. Ale rząd Heroda promował tę sektę jako religię państwową, dlatego niewiele sekt miało większą władzę religijną niż faryzeusze. W nawiasie Niestety, Żydzi znowu dokonali takiego samego zamachu religijnego dzisiaj. Na skutek syjonistycznej infiltracji w naszych szkołach, rządzie i seminariach, chrześcijaństwo stopniowo nawróciło się na judeochrześcijaństwo, które jest niczym innym niż judaizmem z chrześcijańskimi etykietkami. Ale nowocześni chrześcijanie nie mogą tego dostrzec, gdyż zmiana następowała tak powoli przez ostatnie 150 lat. Takimi wydarzeniami jak usunięcie apokryfów z Biblii króla Jakuba, tłumieniem historii okresu międzynarodowego i wprowadzeniem Biblii z Cofielda. Z Cofielda? Że nie mają pojęcia o tym, iż już się wydarzył religijny zamach stanu. Koniec nawiasu. Kiedy będziecie dokładnie czytać Ewangelie i listy, zobaczycie, że faryzeusze uważani byli przez Jezusa i apostołów za najgorszych ludzi w Judei. Jeśli jesteście chrześcijanami i tego nie wiecie, to dlatego, że chrześcijański mistrz Ambony ukrywał przed wami tę informację. Istotnie, współczesne chrześcijaństwo stało się niczym więcej niż inforeklamą dla judaizmu i syjonizmu. Jezus Chrystus nigdy nie powiedział o nich dobrego słowa. I to uczucie było wzajemne. Tu pan Henryk postawił aż trzy wykrzykniki. Zniszczenie świątyni i rozproszenie odomickich Żydów. Poniżej rabiniczne źródła na temat powstania judaizmu i zniszczenia świątyni. Tu już na dzisiaj zakończymy. Przeczytam tylko nagłówek następnego akapitu. Zalążki judaizmu ortodoksyjnego. Myślę, że będzie ciekawie. Zapraszam na jutro.